Dziennik pokładowy, wpis 12. No, witam Was w kolejnym wpisie, w kolejnym y, dzienniku pokładowym. Kronice moich podróży międzygalaktycznych po galaktykach, fantastyki naukowej i pokrewnych, coś y, ostatnio właśnie coraz częściej zbaczam w te pokrewne. Chyba powinienem się trochę pohamować, powstrzymać, no ale może nie dziś, może nie teraz, ponieważ y, dziś mam ochotę, mam zamiar opowiedzieć o pewnym filmie, już y, ostatnie dwa let's play'e mówiły o grach komputerowych i chyba wystarczy już na jakiś czas tych gier komputerowych dziś chciałem powiedzieć, y, no zwłaszcza, że dzisiaj mamy Halloween, święto duchów chociaż y, ja bym wolał, żeby ludzie nazywali to y, z, tradycyjnie po słowiańsku dziadami, oczywiście mamy y, święto dziadów pomiędzy 31 października przepraszam, pardon, października i 1 listopada Stare Pogańskie Polskie Święto, no starosłowiańskie. Nie ograniczało się tylko do y, granic polskich, ale już y, wracając do rzeczy, a właściwie jeszcze nie wracamy do rzeczy, to znaczy jeszcze nie przechodzę do rzeczy, ponieważ chciałbym y, kilka ogłoszeń parafialnych. Przede wszystkim chciałbym pogratulować y, Hubertowi Mandowskiemu, pseudonim Spando. Y, nie, nie, nie, przepraszam, odwrotnie oczywiście. Y, chciałbym y, Hubertowi Serdecznie pogratulować, znaczy, iż Hubert jest w ciąży od pewnego czasu. Otóż odniósł sukces reprodukcyjny i właśnie no, gratuluję im. Tym, wie, widzę, że nowe pokolenie fanów Stevena Kinga i horroru rozkwita. Nie musimy się bać o to, że pewnego dnia wymrą fani horroru, co jest bardzo, bardzo dobrze, bo fani horroru przecież na dość długiej pewnej linii są styczni z fanami science fiction, czyli a ja w ogóle bardzo szanuję po, podcast Manda i w ogóle to, co robi dla horroru w Polsce, no generalnie dla Stevena Kinga, ale no umówmy się, że Stephen King to jest właściwie synonim horroru i no bardzo lubię jego podcast Radio SK, który już tu niejednokrotnie polecałem na przestrzeni moich audycji i będę jeszcze wielokrotnie polecał, ponieważ jest to kawałek dobrych, dobrego materiału audio dla każdego, nie tylko dla fanów Stephena Kinga. No dla wszystkich i no, Mando, no mam nadzieję, że uda nam się jakoś zebrać dla Ciebie jakieś podcastowe, becikowe, może, może uruchomimy taką akcję była kiedyś akcja komiksowe, becikowe kiedy ludzie ze środowiska, polskiego środowiska komiksowego zbierali, wydali pewien albumik dla ludzi, którzy w tym czasie też mieli właśnie ich rodziny miały się powiększyć więc i cały dochód przeznaczony z tego albumu właśnie był przeznaczony na to becikowe, tytułowe. No i może jakieś podcastowe, becikowe? Zrobić, zrobić jakąś zrzutkę w podcastowej? No, trzeba będzie się zastanowić. Ja jeszcze tak głęboko w polskim środowisku podcastowym nie siedzę, żeby no, animować tego typu akcje, ale myślę, że byłby to bardzo sympatyczny yy, no, wybieg ze strony podcasterów. Ja oczywiście jestem za no, no jako poddaję, jako że poddaje ideę to dziwnie by było, gdybym był przeciw. No i no, jeśli słucha tego ktoś, kto już no, siedzi w tym środowisku podcastowym, to. no, rzecz warta rozważenia. Yy, ale już do rzeczy, jako iż mamy no to Halloween czy te dziady, jak kto woli yy, yy, chciałbym właśnie opowiedzieć o filmie, który na pewnym. Yy, w pewnym stopniu jest horrorem, w pewnym stopniu jest Science Fiction. W pewnym stopniu jest opowieścią tylko psychologiczną, bardzo, film jest bardzo wielopłaszczyznowy. Chodzi mi o produkcję z roku, przepraszam, zgubiłem gdzieś tu małą ściągawkę, muszę. Poszukać. O, mam, z roku 2001, chodzi oczywiście o film Donnie Darko w reżyserii Richarda Kelly'ego, który no, nie, nie cieszył się nigdy zbyt wielką popularnością, taką jak powiedzmy, nie wiem, trylogia Matrix, czy Piła, czy inne takie bla blackbustery. Ale jest to film, który przeszedł bez echa, kiedy wyszedł, w tym 2001 roku. Tam zginął w szumie tych. Wydany był chyba jakoś tak y, kątem, po kątem, że y, no niewiele osób nawet wiedziało, zdawało sobie sprawę z istnienia, czegoś takiego. W Polsce został wydany oficjalnie. Miał premierę dopiero 10 lat później, w 2011 roku. I to był, no to już samo w sobie dużo mówi o tym, jak ten film się przyjął na świecie. To znaczy, jaką popularnością się cieszył, bo to, jak się przyjął, to jest trochę inna para koloszy. Otóż Donnie Darko, zanim jeszcze przejdę o czym jest ten film, to może tak pokrótce powiem, jak to z nim było. No, wyszedł tam, miał premierę w 2001 roku, no i no, przeszedł tak raczej bez echa ale potem ludzie zaczęli oglądać, no podobało się, zaczęli opowiadać swoim znajomym o bardzo fajnym filmie, takim no niejednoznacznym, nieoczywistym, bardzo interesującym, klimatycznym, wciągającym, jaki oglądali i ci inni ludzie obejrzeli ten film i też powiedzieli, że jest fajny i też i tak to się rozwijało, rozwijało, tak pocztą pantoflową i nagle się okazało, że ten film zyskał status kultowego, że yy, w dobrym tonie jest go znać nie tylko jeśli się jest fanem horroru, nie tylko jeśli się jest fanem fantastyki naukowej nie tylko jeśli się jest fanem dobrego kina yy, ambitnego takiego awangardowego, ale no to jest jeden z tych filmów, które znać wypada po prostu yy, no ja się z tym zgadzam, ponieważ bardzo, ale to bardzo lubię do niego Darko film, ponieważ główny tytułowy bohater, który właśnie tak ma na imię i nazwisko, raczej nie jest postacią, którą łatwo da się lubić, ale już do tego dochodzę. Otóż fabuła filmu opowiada właśnie o tytułowym bohaterze Donim Darko, który jest emocjonalnie niestabilnym nastolatkiem z problemami psychicznymi, który pewnego dnia budzi się w środku nocy i orientuje się, że w jego mieszkaniu, w domu, w którym mieszka ze swoją rodziną, ze swoimi siostrami, ze, swoją, no, ze swoimi rodzicami, przebywa dziwna postać w kostiumie królika z bardzo obsceniczną, makabryczną maską. No i ten królik wywa wywabia go na zewnątrz i mówi mu, że za niecały miesiąc, za jakieś 28 dni, tam z groszami, z minutami, z godzinami, świat się skończy. I w tym samym momencie w dom na dom do niego spada silnik y, samolotu, uszkodzony silnik samolotu nie wiadomo skąd on się tam wziął, żaden samolot tam nie przelatywał, jakby znikąd spadł i od tego momentu zaczyna się właśnie film y, ten silnik spadł, nie zniszczył całego domu, tylko wpadł y, tę część y, spadł na tę część, w którym był pokój Darko, do niego Darko, więc gdyby do niej siedział, w tym pokoju spał gdyby ten królik go nie wywabił no, gdyby ten y, człowiek czy istota w kostiumie królika go nie wywabiła, to to niby zginął. I właśnie w tym tak się zaczyna film, bardzo y, klimatyczny, bardzo niepokojący, ponieważ y, no, opowiadam tak o tym króliku, który z tą swoją maską straszliwą y, no, jest znakiem rozpoznawczym, y, tak jakby ikoną tego filmu. Chyba myślę, że wie, większość z Was jakby zobaczyła tę maskę, to by ją jakoś podświadomie skojarzyła. No może nie tyle z filmem, co jakoś... No bo to jest generalnie rozpoznawalny symbol. Ale już do rzeczy, do filmu. Otóż film opowiada właśnie o tym, o tym jak Donnie spędza te 28 dni, które rzekomo dzielą go od końca świata. Nie wiemy, czy właśnie to, co się dzieje wokół niego, te mniej lub bardziej surrealne rzeczy, jakoś wypływają właśnie z tego, że świat ma się skończyć i tego, że jak to jest zasugerowane w filmie w grę wchodzą jakieś podróże w czasie jakieś y, wymiary równoległe czy może to jest wszystko choroba y, jakieś, nie wiem, pierwsze etapy schizofrenii do niego, który właśnie doświadcza jakichś takich dziwnych wizji, ten królik widmo go nachodzi jakieś y, dziury się tworzą w przestrzeni, jakieś y, ludzkie dusze y, latające w powietrzu, to w ogóle no, niezły schiz ale co ciekawe, to jak, jeśli ktoś, no nie lubię takich filmów, w których nie wiadomo o co chodzi. Jakieś takie awangardowe bla bla, że jakieś dziwne rzeczy, surrealistyczne, że film nie opowiada żadnej fabuły, no to, to nie, nie, to nie jest to. To jest moim zdaniem coś między Davidem Lynchem, a takim kinem, nie wiem, Matrixem można by nawet powiedzieć. Znaczy w Matrixie to było bardziej nastawione na akcję, na jakieś dynamiczne walki i tak dalej. Ta filozofia też była trochę tak ewidentnie wciśnięta na siłę. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale yy, no, kiedyś będę musiał zrobić podcast o Matrixie, ale może to kiedy indziej. No, natomiast Donnie Darko właśnie tak oscyluje pomiędzy tymi dwiema e, szkołami, takim y, filmem dla y, ludzi, którzy właśnie lubią tak y, kombinować, tak, y, ze skrawków informacji podanych w filmie jakoś wyciągać y, większy obraz, a z drugiej strony właśnie dla takich ludzi, którzy no... Nie lubią, jak jest w tym jakaś wielka przesada, że już kompletnie nie wiadomo o co chodzi. No i właśnie to jest taki film z pogranicza y, kina popularnego i kina awangardowego. I to mi się bardzo podoba, bo takie lawirowanie jest całkiem udane w tej produkcji. Y, ponieważ y, no, ja też nie bardzo lubię takie filmy, w których no, trzeba obejrzeć i się kompletnie nic nie rozumie. Y, tylko trzeba y, jeszcze, nie wiem, czytać jakieś artykuły z. Y, reżyserem, ze scenarzystą, jak to oni, co oni chcieli powiedzieć przez ten film. Nie, nie, tutaj y, mamy zarysowaną pewną fabułę. Właśnie obserwujemy, jak Doni y, stara się wykorzystać te 28 dni do końca świata, jakoś y, układa swoje życie y, pewne rzeczy wprowadza pewien chaos wokół siebie w środowisku, w którym się obraca i właśnie też Doni próbuje rozwiązać te zagadki, jak się. O, y, o co w ogóle chodzi z tym królikiem, z tym końcem świata, to naprawdę jest bardzo ciekawy aspekt tego filmu. Jak próbujemy właśnie wydobyć tę fabułę z różnych przesłanek, jakie widzimy na ekranie, co się dzieje, co, jak bohaterowie się do siebie odnoszą. I to jest właśnie... Dlaczego ja uważam ten film za science fiction? Ponieważ wątkiem właśnie bardzo ważnym są te podróże w czasie, te rzeczywistości równoległe, które też mogą wynikać z psychiki głównego bohatera, z problemami psychicznymi do niego, ale mogą też właśnie wynikać, jeśli interpretujemy to jako film science fiction, to właśnie mamy do czynienia z, tym, z tymi fenomenami. A jeśli interpretujemy to jako film psychologiczny, z porytym bohaterem, no to właśnie no, to nie jest science fiction. Ale ja właśnie skłaniam się ku tej interpretacji nadprzyrodzonej. Więc uważam, że jest to film fantastyczno-naukowy, ale nie taki prostacki jak strzelanie do kosmitów itd., w Donim Darko podoba mi się też to, że ma taki synkretyczny charakter, że nie, nie mamy tu jednego wątku, to znaczy jednego aspektu, w którym no, który film przerabia, opracowuje, ale jest wiele wątków, wiele motywów, wiele dylematów i problemów poruszonych, właśnie takich nie tylko science fiction, czyli te podróże w czasie, te paradoksy czasowe, nie tylko horrory, to znaczy nie, nie tylko jest właśnie horrorem ten film, także ani, ani horrorem science fiction, chociaż właśnie są takie wstawki naprawdę przerażające, yy, głównie bardziej dziwaczne niż przerażające, ale właśnie w tej dziwaczności też czasem potrafią ciarki przejść po plecach, zwłaszcza ten królik, kiedy się pojawia na ekranie. Od razu wiemy, że no coś się... No od razu się włoski na karku podnoszą, yy, ale właśnie oprócz tego ten film porusza też bardzo ważkie tematy społeczne, jak yy, wykluczenie, jak yy, indywidualizm yy, jak właśnie autorytety wpływają wątpliwe autorytety wpływają właśnie na takie społeczności konserwatywne, bo akcja filmu rozgrywa się w takim małym miasteczku właśnie bardzo konserwatywnym, i to mi się też podoba, jest taka scena. Znaczy jest taki wątek w tym filmie, że jedna nauczycielka w szkole, do której uczęszcza Doni, organizuje spotkanie z pewnym takim właśnie takim showmanem, autorytetem religijno, jakimś tam, który tam właśnie pompuje takie rzeczy no, typu wierz w siebie, że w ogóle jesteś super i tak dalej. I organizuję właśnie spotkanie w szkole z tym człowiekiem, który no, został zagrany przez Patryka Swayze. Całkiem przyzwoita rola mi się wydaje. Warto no, zainteresować się, spojrzeć pod kątem na ten film i właśnie w czasie spotkania z takim no, autorytetem, super wielkim telewizyjnym showmanem, Doni go gasi w pewien sposób, i właśnie przez to naraża się na ostracyzm społeczny. I ta nauczycielka właśnie go tam potem prześladuje, ponieważ on nie chce się wpisać w pewien schemat nauczania, nie chce, właśnie polemizuje z nauczycielką która właśnie uczy, go, uczy w ogóle, ma taki styl uczenia. Właśnie tam jest też wątek ten szkolny. Bardzo mi się spodobał, że mamy dwie nauczycielki, no taką starszą, taką konserwatystkę, która strasznie y, uczy według właśnie takiego klucza, że tak ma być jak ona chce, że wiedzę się wtłacza do głów. I jest taka młodsza nauczycielka od... chyba tam był literatura? Od sztuki chyba coś takiego, że no bardziej miała y, taki... Y, charakter, znaczy może nie charakter, bardziej takie podejście do ucznia twórcze, że, no, żeby wydobyć z człowieka wiedzę, a nie ją wtłaczać do niego, to znaczy no, wskazać w jaki sposób tę wiedzę można uzyskać, ale już nie inspirować bardziej niż no, nauczać tak terrorystycznie, no pewnie każdy ma takiego nauczyciela, że miało być tak jak on chce i koniec. No i właśnie ta nauczycielka, ta starsza, ta konserwatywna jest taka i to jest pewien dynamizm, one tam się nie ścierają ze sobą, te nauczycielki, dwie w sposób bezpośredni, ale no pod koniec filmu, znaczy w dalszych partiach filmu, to nie jest wielki spoiler, ale powiem, że ta młodsza nauczycielka jest zmuszona do odejścia z tej szkoły. No i właśnie to jest taki według mnie wyraz tego, że ten konserwatyzm, triumf i to poczucie właśnie no, tych tradycyjnych wartości tak gruje nad indywidualizmem człowieka i właśnie chyba myślę, że do nich Główny bohater jest też taką figurą, która y, pokazuje ten y, indywidualizm, to dążenie do y, bycia sobą. No, jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, to w filmie nie, nie jest ukazane tak banalnie jak taka hollywoodzka pop filozofia: Jo, bądź sobą, to będzie super. Nie, to jest właśnie pokazane, że jak człowiek no, chce, być, y, chce wyrażać swój indywidualizm, swoją niezależność wobec innych, y, no to musi się liczyć z tym, że zostanie. No, napiętnowany przez to społeczeństwo przez ludzi, którzy właśnie no, dla których priorytetem jest y, oportunizm, takie trzymanie się razem takie niewychodzenie przed szereg bo oni go właśnie stłamszą no i właśnie to się y, między innymi dzieje z do nim ale to jest tylko jeden z aspektów filmu y, Przyznaję, mnie najbardziej y, absorbujący, właśnie pod tym względem najbardziej mi się film podobał, że y, no, pokazuje te e, starcie indywidualizmu ze zbiorowością no ja myślę, że pod tym kątem oglądając ten film, to jest naprawdę świetny. Nie wiem, on w ogóle jest świetny. Pod każdym kątem. Chyba nie ma tam zbyt wielu rzeczy, do których mógłbym się przyczepić. Może, no, może brak mu klarowności pewnej, pewnej związłości, ale to właśnie ten typ zna, że trzeba sobie pewne rzeczy samemu dopowiedzieć, żeby być usatysfakcjonowanym z sensu. Innymi aspektami są, jak już mówiłem, te podróże w czasie, właśnie ten Doni. Królik Frank właśnie okazuje się, że on jest przybyszem z przyszłości. No nie powiem jakim przybyszem, to się rozwiąże właśnie pod koniec filmu, a moment kulminacyjny następuje podczas Halloween, czyli no podczas takiego dnia jak dzisiaj. Co prawda Halloween amerykański i polskie to są trochę zupełnie inne rzeczy. Wiadomo, w Polsce jak jest Halloween to od razu księża grzmią, że o Jezu co się dzieje, yy, satanizm i tak dalej, a tam to jest oczywiście zabawa taka ludowa, coś jak u nas Kolędnicy i tak dalej. Czy amrzejki O, nawet bliżej. Yy, no i właśnie podczas tego momentu kulminacyjnego następuje nagle, nagle takie rozwiązanie wątków i się wyjaśnia, co chodzi z tym Frankiem, z tym Królikiem. Znaczy wyjaśnia się. Jest pokazane, o co z nim chodzi, ale się nie wyjaśnia. Ja bym trochę paradoksalnie to brzmi, ale według mnie właśnie no, w ten sposób się to odbywa. Yy, cóż dalej. Yy, Donidarko. Darko... No, jest właśnie filmem otwartym na różne interpretacje, na te y, rzeczy. A, jeszcze miałem mówić o tych, przepraszam, że tak nieskładnie. Ale dzisiaj trochę, no i dzisiaj już nagrałem jedne, y, jedną rzecz. I trochę moje moce przerobowe są y, nie na 100%, ale jakoś może sobie z tym poradzimy. Już wracając do, do niego, Darko, do tych podróży w czasie. Jest pewna tam boh bohaterka, która kiedyś była zakonnicą i która napisała książkę, filozofię o podróżach w czasie i właśnie yy, Doni Darko... Doni, może bez tego nazwiska, chociaż ono tak fajnie brzmi, że Doni Darko. No i właśnie Doni, yy, no chce, yy, poznaje ją. Okazuje się właśnie, że ona napisała tę książkę i że on znajduje w niej pewne odpowiedzi. Ta książka też istnieje tutaj w, naszym, w naszej rzeczywistości, nie tylko w rzeczywistości filmu i można sobie ją przeczytać gdzieś tam na PDF-ie. Jak ktoś sobie pogoogla, Głębiej się, no właśnie, zagłębi się w ten temat, do niego Darko na pewno już znajdzie na wymowaniu na trafi i tam jest część rzeczy, można powiedzieć, że wyjaśniona. Jest tam podany, można powiedzieć, klucz, według którego należy interpretować film Donnie Darko ale on też jest tak podany w sposób, że możesz interpretować jak chcesz, a możesz według tego klucza. I jak się właśnie interpretuje według tego klucza, to, to jest jednak film science fiction i dlatego on się znalazł tutaj w tym podcaście. A nawet gdyby się okazało, że w tym, y, właśnie w tym materiale wypuszczonym przez dystrybutorów filmu, w y, no, tej mini książce takiej o podróżach w czasie, o tej filozofii podróży w czasie, okazało się, że właśnie to y, byłoby wskazane, że to nie jest jednak science fiction, to ja i tak myślę, bym ten podcast nagrał, bo elementy science fiction są, a rzecz jest naprawdę godna polecenia nie tylko dla fanów fantastyki naukowej, ale dla wszystkich. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o tym filmie? No, nie chciałbym przedłużać za bardzo. Yy, obsada jest naprawdę niezła, chociaż aktorzy poza no, tym Patrykiem Swayze yy, raczej nie są yy, zbyt rozpoznawalni, yy, co nie oznacza, że są źli. Yy, w głównego bohatera wciela się Jake... Yy, a, żebym teraz nie pokręcił nazwiska. Yy, Glen Hall Gilen Hall Glenn Hale? Coś takiego. Yy, I naprawdę nieźle sobie radzi. W jego starszą siostrę gra jego siostra, czyli Maggie Gillenhall. To jest właśnie taki smaczek, że ekranową siostrę do niego gra prawdziwa siostra aktora, który się w niego wciela. No i oczywiście są aktorzy mniej lub bardziej tam wyraziści w tym filmie. Według mnie, z to swoją właśnie taką no, patologią wypisaną na twarzy, z takim szaleństwem w oczach trochę, No jest ten Jake. Galen Hall postaci, znaczy aktorem bardzo dobrze odwzorowującym scenariusz bardzo się wpasowującym w tę narrację tego filmu i naprawdę nieźle mu idzie to granie i no, chociaż gra bohatera bardzo antypatycznego którego raczej się nie da lubić to jednak no, wychodzi mi to świetnie, że tak, tak mu to świetnie wychodzi, że naprawdę z przyjemnością się to ogląda no właśnie z takich bardziej wyrazistych ról to jeszcze tylko y, aktorka, już nie pamiętam jak się nazywa, a imienia i nazwiska, a nie, mam na ściągawce, przepraszam, y, Pashins Cleveland, która grała właśnie y, tą Robertę Sparrow, czyli kobiety, która napisała tę książkę o filozofii podróżach w czasie. Y, właśnie y, też nieźle, chociaż miała bardzo mało czasu ekranowego, to jednak właśnie taka jej, ona też y, wyglądała na nieźle szurniętą no i właśnie wcielała się w nieźle szurniętą postać i właśnie charakteryzacja całkiem udana co sprawiło, że no, chociaż pojawia się rzadko, to jednak jest y, jedną z najbardziej wyrazistych postaci no i oczywiście królik ale on większość czasu występuje właśnie w tej masce więc y, y, aktor, który się w niego wciela James Duval raczej za wiele się nie napracował chociaż no, pod koniec trochę, ale właśnie głównym faktem, że ten królik jest rozpoznawalny, jest właśnie jego kostum, jego ubiór. Niezwykle bardzo właśnie ta maska jest naprawdę świetnie stworzona, aż ciarki przechodzą, jak się na nią patrzy. No i tak, film, ścieżka dźwiękowa, ścieżkę dźwiękową do filmu Donnie Darko napisał Michael Andrews i film właśnie jest skonkludowanym piosenką, stworzoną przez y, y, y, nie, nie, nie stworzoną przez y, przepraszam y, Andrewsa Endrus stworzył cover piosenki Medward jest to bardzo popularna piosenka myślę y, słyszana była m.in. Y, na trailerze gry Gears of War y, no, chociaż w bardzo przewrotny sposób pasowała do gry ale no radzę sobie zguglać też na YouTubie y, Medward naprawdę świetny, świetna piosenka i właśnie ta konkluzja, jaką ona czyni y, pod koniec filmu jest y, no, jednym właśnie takim naprawdę udanym y, właśnie ten miks muzyki i obrazu był bardzo udany tam Chociaż sama piosenka też y, no, a, absolutnie daje radę absolutnie jestem na tak i cóż ja jeszcze mogę powiedzieć no reżyser y, Kelly po stworzeniu do niego Darko już y, później był to jego debiut pełnometrażowy, wcześniej robił tam jakieś e, eksperymentalne, krótkie nowelki. No i już potem nie udało mu się niestety stworzyć e, żadnego godnego uwagi filmu. To znaczy, godny, godnego uwagi może tak, ale na pewno żaden z filmów, które powstały pod nim Darko, bo były dwa, Saltland Tales i The Box. E, o The Box mogliście słyszeć, ponieważ był raczej dość dobrze promowany chyba także w Polsce ale one oba właśnie są takie... Tutaj reżyser, twórca wpadł w, to, w tę pułapkę, że za bardzo zamotał, albo za mało wyraziste dylematy poruszał. I właśnie te oba filmy, chociaż na swój sposób bardzo interesujące, no i też właśnie poruszające się na takiej płaszczyźnie, no wielopłaszczyznowej, powiedzmy, to jednak one nie są... No nie są rzeczami, które bym polecił z czystym sumieniem, a do niego Darko z czystym sumieniem poleciłbym każdemu. No i to już by było chyba myślał na tyle. Yy, bardzo bym wam chciał polecić. Ten film właśnie jest Halloween, jeśli nic się nie wybiera na jakieś Halloweenowe imprezy, znaczy jeśli ktoś się nie wybiera na jakiejś Halloweenowej imprezy, to. a jeszcze nie oglądał do niego Darko, to naprawdę gorąco zachęcam. Yy, film yy, świetnie znósł tę próbę czasu 10-letnią, jaka no, dziwi nas od premiery, właściwie 11 letnią już teraz. No w sumie 10 lat to nie jest dla kina aż tak wiele choć z drugiej strony teraz jak, co, co chwilę jakieś nowe filmy coraz lepsza grafika i tak dalej No, ale to jest właśnie ten film, który się no, nie zestarzał i normalnie jego siła oddziaływania właśnie jego taka nośność to jest wciąż nienaruszona wciąż dylematy jakie porusza są bardzo aktualne wciąż wrażenie jakie robi jest naprawdę kolosalne i dlatego każdemu, absolutnie każdemu, niezależnie od tego, czy lubi horrory, albo czy lubi science fiction, albo czy lubi horrory, a nie lubi science fiction, czy odwrotnie, czy albo nie lubi nawet horrorów i science fiction, a jakimś cudem słucha tego podcastu, to yy, naprawdę bardzo, ale to bardzo polecam tę produkcję, ponieważ, no, kawał dobrego fi filmu, kawał dobrego kina. I z tym właśnie chciałbym Was zostawić. Yy, wesołego Halloween, trzymajcie się, ja kończę już ten podcast. Yy. I to by było na tyle. Cześć. Na razie bez odbioru.